i siostry. Jestem głęboko wdzięczny Bogu, że mogę być między wami, chociaż tak z dojazdu, z do skoku, ale pragnąłem tego i to jest takie szczególne miejsce, wiecie? Wczoraj przyjechałem na to poranne zgromadzenie i ledwo się zaczęło, to takie, taka radość ogarnęła moje serce. Brat Karol wyszedł i w pięciu pierwszych minutach Wysłuchałem tyle pięknych słów o uświęceniu o sprawiedliwości Bożej, o zwycięstwie, o radości, o tym, że to nie jest ciężkie. Że pomyślałem, przychodziła mi taka refleksja, że, że mógłbym zjechać 30 innych zgromadzeń pańskich i nie usłyszeć nawet 5% albo wcale takich słów. Później była modlitwa. Były modlitwy. I brat Paweł, modląc się, używał słów Psalmu. Wiecie, każde zdanie przenikało moje serce i duszę. Pomyślałem, to jest takie wspaniałe miejsce, to jest taki wspaniały czas. A jej siostry. Cenię sobie ten czas i może być tak, że nie zawsze tak będzie. To jest czas dany od Boga. I dziękuję braciom, którzy organizują to. Dziękuję Bogu za nich, że są to czynić. Bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że że jakiś miesiąc temu, że wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Chwała Panu Bogu. Brat Olek, który tutaj tak cierpliwie prowadzi. Brat Marek, który jest tym policjantem. Generalny. Proszę. Generałem. Ja myślę, że jestem takim, takim policjantem coś jak, ten jak ci francuscy policjanci. Słyszałem to z opinii. Tam jakaś zadyma straszna była na tych, na tych mistrzostwach między kibicami. I ponoć wszystkie media mówiły, że ta, ta francuska policja, policja, ale jak nie policja, nikogo nie zabiła, nikogo nie popiła Takim policjantem też jest Marek. Więcej uśmiechu w nim niż używania jakiejś. Ale to jest taka, taka trudna, trudna, a tak ją robi się sympatycznie. Ale myślę, że my nie jesteśmy jak te, ci rosyjscy kibice, którzy nie słuchali i nie patrzyli na policjantów, robili swoje, ale że się uczymy posłuszeństwa. Bo naprawdę to jest czas dany od Pana. I te konferencje są czasem danym od Pana i nie wiem, jak długo będą trwać. Bo czasy się kończą. I może przyjść noc, o której mówi przypowieść o dziesięciu pannach. Dziesięć wyszło na spotkanie, pięć mądrych i pięć głupich i nastała noc. I co to jest ta noc? Co to jest ten sen, który ich ogarnął? To nie jest ten sen, który, o którym Biblia mówi, powstań ze snu, powstań z martwych, obudź się, powstań z martwych, to nie jest sen śmierci, to nie jest ten sen, który, o którym Pan Jezus mówi, żebyśmy nie spali, ale czekali na jego przyjście, to nie jest ten sen, to nie jest ten rodzaj snu, pięć mądrych panien nie popadnie w taki sen, bo inaczej byłyby głupie. Ale jest to sen, jest to noc, która przyszła, a w nocy nie można działać. Przyjdzie taki czas, że nie będziemy mogli organizować konferencji. Przyjdzie taki czas, że nie będziemy mogli oficjalnie mówić tego, co mówimy dzisiaj. Przyjdzie taki czas, on już nadchodzi. I Przyjdzie taki czas, ten sen o północy, kochani, ten sen głęboki, to jest taki, że i te pięć mądrych, i te pięć głupich razem tam one musiały po prostu stanąć, przesupnąć w kącie i trwać, i czekać. I, I zostało im tylko to, co mieli. Rozumiecie? Przyjdzie taki czas, że jeśli teraz masz pustą duszę, to już jej nie napełnisz. Jeśli teraz masz mało wiary, to już jej nie nabędziesz. Jeśli teraz nie poznajesz Bożego Słowa i Bożej Woli, to już jej nie poznasz. Zostaniesz na krótki moment z tym, co masz. I obudzi cię krzyk. Idzie Zbawiciel. Dla pięciu mądrych będzie to najpiękniejsza chwila życia. A dla pięciu głupich które zleksoważyły konferencje w Ustroniu na przykład. Przyszli, byli, słuchali, pojechali i robili swoje. Nic oleju nie dokapało do naczynia. Po co? To będzie najstraszniejszy dzień najstraszniejsza chwila ich życia. Dla tych, którzy zmarnowali konferencję, w ustroniu. Dla tych, którzy zmarnowali nabożeństwo w tym miesiącu, może w tym, jak wyjedziesz, zmarnujesz. Zmarnujesz jeden tydzień, zmarnujesz drugi tydzień. Po co ci oliwa? Przecież i tak jesteś chrześcijaninem, masz lampę, przecież się świeci. Po co zgłębiać? Po co zgromadzać sobie olej? Co się stanie? Niech Bóg da nam mądrość, bracia i siostry. Nie przyjeżdżamy po to, żeby tylko dobrych słów słuchać czy prawdziwych. Przyjeżdżamy po to, żeby ta prawda przeniknęła nasze serce, zrobiła tam zmianę. Żeby Chrystus naprawdę zapanował w naszym życiu. Nie będę dzisiaj mówił o krzyżu, Chociaż brat Karol coś tam wspomniał, że ja dzisiaj szczegóły jakieś dam. Bo wczoraj było tyle mówione o krzyżu. Ale powiem tylko to, żeby może komuś pomóc. Bo zawsze, kiedy o tym się mówi, kiedy się mówi o swoim krzyżu, naprawdę jest, jest wielka, wielka, nie wiedza w tej, w tej dziedzinie. Ludzie pytają się, co to znaczy. To, na czym to polega? Na czym to polega wziąć swój krzyż? O co, o co w tym wszystkim chodzi? I tak myślę, że, że mimo tego, co wczoraj było mówione, tak obszernie, tak, dokładnie. Może być takich, mogą być osoby, które pytają się, no ale tak naprawdę, w praktyce to co to, co to, co to znaczy? Skoro ja już umarłem na krzyżu z Chrystusem, skoro Bóg się rozprawił z moją starą naturą, tak jak wczoraj, żeśmy słyszeli o tym pierwszym aspekcie, to po co ja mam brać swój krzyż dzisiaj? Skoro umarłem z Panem dwa tysiące lat temu, to dlaczego się mam ci poradzić? Ale, kochani, skoro Pan Jezus składził wszystkie nasze grzechy, to po co masz wyznawać? A przecież wyznajesz. Skoro Pan Jezus dał nam życie wieczne, dał nam życie wieczne, się narodziliśmy na nowo, to po co każe Ci biec w wyścigu? Po co każe Ci biec tak jak zawodnik, który się wstrzymuje od wszystkiego? Bo jeśli nie, to nagrody nie weźmie. Jeśli Jezus Chrystus zwyciężył, jeśli Jezus Chrystus zwyciężył, odniósł zwycięstwo tam, gdzie my nie mogliśmy odnieść zwycięstwa, tam, gdzie żaden człowiek nie mógł odnieść zwycięstwa, to po co dzisiaj się ubierać w zbroję Bożą? Po co walczyć? Jeśli on pokonał szatana, to co ja mam się przeciwstawiać jego mocy? Po co? Jeśli on pokonał grzech, to co ja mam do roboty? Ale wiecie, to jest tak. Gdyby Jezus nie pokonał szatana, to byś mógł się brać do walki z Nim. I nie miałbyś żadnej szans. Gdyby Pan nie zgładził mocy grzechu, nie skruszył Jego jarzma, to byś mógł walczyć przeciwko grzechowi, i za rozkutku. Gdyby Pan Jezus na Golgocie, na krzyżu Golgoty nie z, z, zniszczył naszych grzechów, to byś mógł iść pod tysiące krzyżów i nie znalazłbyś odpuszczenia nawet na jeden grzeszek. Gdyby Pan Jezus nie osądził starego człowieka i nie wydał go na śmierć w swoim ciele, nie potępił grzechu. To byś dzisiaj mógł brać swój krzyż. I zaraz w pierwszym kroku lec. Rozumiemy to? Ja może powiem tak, jak to rozumiem, jak to jest w moim życiu z tym braniem swojego krzyża. Ale to tylko tak wstępnie, wiecie. a później będę mówił o czym innym. Także nie bądźcie smętni. Krzyż przychodzi wtedy, bo powiem tak, trudno mi mówić o krzyżu, bo niewiele o nim wiem, bardzo mało. Nie mogę wam powiedzieć, czy jest z metalu, czy z drewna. Czy ma wysokości 2,5 metra, czy 1,5? Czy drewno oheblowane, czy szorstkie? Nie mogę wam powiedzieć, nie wiem nic o tym. Krzyż pojawia się w moim życiu wtedy, mój krzyż. Kiedy przychodzi próba. Kiedy przychodzi pokusa kiedy grzech staje u drzwi mojego serca. Albo, jeszcze gorsze, ale bardziej prawdziwe, gdy grzech pojawia się w moim sercu, grzeszne pragnienie pojawia się w moim sercu. Rodzi się w moim sercu, bo tak jak wczoraj Karol mówił, to z serca pochodzą wszystkie złe myśli, pragnienia i czyny później. Tak? I źródło mają w sercu. Nie diabeł jest odpowiedzialny za... To, co powstanie w sercu, porządliwości ciała. Wczoraj słyszeliśmy, diabeł ma w tym swój udział, tak? on pracuje nad tym, tak? on pomaga, on stawia obrazy, żebyśmy tak mogli, żeby tak, tak się zadziało w naszym życiu. I każde doświadczenie, każda taka próba, każda taka pokusa, czy to pokusa do niecierpliwości, czy to wzbudzona, powiem, w małżeństwie przez jakiś tam narastający, klimat i, i szykującą się kłótnię, czy jakaś niecierpliwość, która tam w sercu powstaje, czy, czy jakaś pornografia, która się gdzieś tam chce wcisnąć i zająć mi miejsce. Gdy pojawia się tego rodzaju próba, pokusa, gdzie porozpoznaję tą starą naturę, swoją wolę własną, swoją własną wolę, to jest moja wola, to jest moje życie, to jest moje życie. Kiedyś takie było i nagle okazuje się, że wraca. Chcę wrócić. Chcę znowu zaistnieć. Dlaczego mi tego... Ach, to jest przecież, przecież dobre. I, I wtedy pozostaje mi rozpocząć ten proces, o którym mówi Pan Jezus w uczniostwie. Jeśli ktoś chce iść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. Przychodzi najwyższy czas. Odpowiednia pora, by się zaprzeć samego siebie. By powiedzieć tak, jak Jezus mówił przez całe życie. Nie tylko w Getsemane. Przez całe życie. Ojcze, nie moja wola, ale twoja. I kiedy to przychodzi, kiedy mam ten wybór i mówię, nie chcę, nie chcę, odrzucam argumenty ciała, argumenty diabła, który jest adwokatem ciała i mówi, jak to nie możesz, ach to musisz, nie, masz rację. Nie, to inaczej nie da rady rozwiązać. Nie, to inaczej to będzie w ogóle, stanie wszystko na głowie. Nie, nie, to, to, tak, to tak musi być. Mówię mu nie. I wtedy dzieje się w moim sercu i w tej walce dzieje się to, co jest zapisane w liście Pawła, to o czym mówi Paweł w swoim liście do Rzymian. Wiem wtedy, że nie mieszka w ciele moim dobro. Mamy bowiem, Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Chcę podobać się Bogu. Mam dobrą wolę, chcę podobać się Bogu. Ale tu jest pustka, brak tego, żeby to wykonać. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, to przeżywam wtedy. Bo według wewnętrznego człowieka, tak, mam upodobanie w Zakonie Bożym. Ileż to ludzi mówi, bracie, chcę być dobry dla swojej żony. Chcę być dobrym mężem dla swojej żony. Nie daję rady. Chcę. Mam upodobanie w tym, według wewnętrznego. Mam upodobanie, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum. Tak, moja wola, mój rozum, moje zrozumienie. Mówi, nie, masz wybrać wolę Bożą. Ale dostrzegam ten drugi straszny zakon, który bierze mnie w niewolę zakonu grzechu. Bo jeśli wybuchniesz, no to zostałeś zniewolony. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? To się dzieje w moim życiu. To się dzieje, kiedy weźmiesz krzyż. Od tego momentu, gdy się zapierasz z siebie i mówisz, nie będę tak, nie chcę tego, zaczyna się krzyż, pojawia się krzyż. Jaki chcecie, czy dwa i pół metra, czy trzy, nie jest to ważne. Pojawia się krzyż. Widzę swoją słabość. Widzę swoją biedę. Kochani, wiecie coś, dzieje się coś cudownego. Mogę doświadczać tego, co doświadczał Jezus przez całe swoje życie. Bo po tym, kiedy widzisz swoją biedę i to, że nie potrafisz sobie poradzić, nie potrafisz żyć sprawiedliwie, upadasz przed Bogiem na kolanach i ze łzami wołasz do Pana. I następuje coś cudownego teraz, chociaż to jeszcze nie jest radość. Za dni swego życia w ciele Jezus zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. Bo wiem, że jeśli popełnię grzech, stanąłem po stronie śmierci. Wiem, że jeśli grzech zwycięży, to to jest śmierć. Nie chcę myśleć o tym, że oczywiście tak, przecież jak popełnisz, to pójdziesz pod krzyż. Nie, nie. Jak już upadnę, to nie będę miał wyjścia. Ale łaska przychodzi, powinna przychodzić w stosownej porze. Tak? Wczoraj żeśmy też to słyszeli, tak? O łasce. Ona ma przyjść w stosownej porze. A więc teraz, teraz, a nie jak zgrzeszę i wtedy łaska, Panie, przebacz. No Wielu tylko tą stronę łaski zna. I często jest to, nieraz przychodzi to zwycięstwo, że tak powiem, od razu, spokojnie, szybko, na chwałę Bogu. Ale nieraz jest to taki właśnie bój. Trzeba płakać. Trzeba wołać. Ale wiecie, jak Jak drogim jest zwycięstwo tak właśnie osiągnięte? Że wiesz, że byś przegrał na 100%, a przychodzi zwycięstwo i wiesz, że to jest od Pana. Wiesz, że to jest w 100% od Pana. Wiecie, jak to, jak to raduje? Ja kiedyś powiedziałem pewnemu człowiekowi, który gdy mówiliśmy, o, który gdy mówiliśmy o, o zwycięskim życiu o tym, żeby się nie poddawać grzechowi, bo on ma nie panować nad nami, że powinniśmy pomyśleć o tym, co, co zmienić trzeba w naszym życiu, by się nie pojawiał tam ciągle grzech i grzech i grzech. ten człowiek później takich dyskusji, takiej wielkiej gorliwości, powiem, jako, jako chyba ja go chyba rozumiałem w pewnym sensie, ale powiedział, hej, co wy się czepiacie mojego życia? Co wy mnie oskarżacie? Co wy mnie straszycie? Posłuchajcie tego. Co wy mnie straszycie grzechem? Ja przecież nie chcę źle czynić. A jak upadnę, to przecież idę do Pana Jezusa i On mi przebacza, tak czy nie? Tak czy nie? To co mnie straszysz? Czemu, czemu wchodzisz w kompetencje Boże? Czemu stajesz między mną a Bogiem i mnie straszysz i mówisz, to nie wolno? Nie wchodź w kompetencje Boże. Rozumiecie, jak pięknie brzmi taka Ewangelia? Jeśli dziesięć razy upadnę w ciągu dnia, to co? To co? Powiedziałem mu, człowieku, wychowała cię fałszywa Ewangelia. Ewangelia, która nie mówi, że grzech nad wami panować nie będzie, tylko Ewangelia, która mówi, że możesz zgrzeszyć sto razy dziennie. Kiedy wołasz z wielkim wołaniem i ze łzami, kiedy wołasz swoich bezsilności do Pana, bo chcesz wypełnić Jego wolę, bo chcesz być posłuszny Jego Słowom, przychodzi moc Ducha Świętego. Jeśli nie przyjdzie, to przegrasz. Jeśli w takim momencie przegrasz, to musisz wrócić później do swojego, oczywiście pójść do Pana po przebaczenie, a później wrócić i poanalizować swoje życie, dlaczego przegrałeś. Dlaczego przegrałeś? Może nie jesteś pełen Ducha Świętego? Może lekceważysz Boże Słowo? Ale tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że prawie w każdym przypadku zwyciężycie. Jeśli z całego serca chcecie żyć z Bogiem i służyć Bogu, bo obietnica Boża mówi, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy szukają Ducha Świętego, szukają sztu Duchem Świętym, szukają Go i nie mogą nieraz znaleźć. Wiecie, jest to, jeden z, jest to jedna z sytuacji, kiedy otrzymujesz Ducha Świętego. Musi Ci Bóg wspomóc. To tylko Duch Święty da Ci zwycięstwo, żebyś umarł. Dla siebie. Żebyś nie popełnił tego, do czego Cię pcha Twoje ciało. To tylko Duch Święty daje. A Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. A jeśli tego nie dokonałeś jeszcze, może nie znasz tej, z tej walki, nie wierzysz. Jeśli uwierzysz Słowu Bożemu, jeśli uwierzysz Słowu Bożemu, jeśli z wiarą słuchasz Słowa Bożego, to też jest napisane. Czy przez uczynki zakonu to otrzymaliście ducha świętego, czy, czy przez słuchanie z wiarą? Słuchaj z wiarą. Jak przyjdzie próba, idź z wiarą w słowo Boże. Wiecie, i to jest, to już jest, powiem, radość tak potężna, że. Bo po tym już jest zwycięstwo. Jak Duch Cię wzmacnia i Duch Cię prowadzi tylko do zwycięstwa, bo Duch Święty nie zna słowa klęska, przegrana, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Przechodzi radość tak ogromna. Radość tak ogromna. Szczęście tak potężne. Tak głęboki pokój w serce, że mówisz, nie chcę się niczym innym chlubić jak krzyżem Jezusa Chrystusa. Że mówisz, mowa o krzyżu jest mocą Bożą tym, którzy wierzą chwała Panu Bogu. I życie jest inne. I tak wygląda to życie, gdy się niesie krzyż. I tak wygląda w moim życiu niesienie krzyża, swojego krzyża. A ponieważ ktoś mówi, ktoś kiedyś powiedział, ale jest tak szkoda, że Pan Jezus powiedział, że codziennie mam mieć swój grzech. I rozumiał, że codziennie musiał będzie walczyć. Ja powiedziałem, chwała Bogu, że codziennie. Bo codziennie możesz doświadczać zwycięstwa, radości. I to jest życie w szczęściu i w radości. Wtedy naprawdę masz, wiecie, grzech, jak tam zapanuje w sercu grzech, jak ulegniesz grzechowi, jak ulegniesz pokusie. Tracisz społeczność z Bogiem. Naprawdę tracisz. Mówisz, nie, nie, ja kocham. Nie, nie, nie. Grzech jest, jest ścianą i koniec. Grzech jest ścianą. Grzech cię oddziela od Boga. Grzech cię oddziela od Boga. Nie masz, zmiłuj się. Grzech cię oddzielaj do momentu, kiedy nie zostaniesz oczyszczony, do momentu, kiedy nie, nie, nie odbierzesz od Boga przebaczenia. Jesteś oddzielony od Boga. I nie ma, że Pan Bóg nie, no nie, tak mnie przecież miłuje. Kochani, Bóg się odwrócił od Chrystusa. Od swojego umiłowanego syna się odwrócił, opuścił go. Dlaczego? Bo zobaczył grzech nasz oczywiście. To nie ma, że ciebie miłuje bardziej jak syna. I ty będziesz miał grzech, a on cię dalej będzie. Nie, jest to moment straszny. Moment straszny. Jezus to dobrze rozumiał, dlatego tak zawołał, ojcze mój! A chrześcijanom się wydaje, że to wcale nie jest straszny grzech. Że grzech w ogóle nie jest taki już teraz straszny. Wczoraj też to było mówione: wcale nie jest mniej straszny niż był. I wcale Bóg nie zaczyna ignorować teraz grzechu albo go lekceważyć, bo Pan Jezus już ofiarę złożył wcale. Wcale. Przenigdy. Przenigdy. Tak, jak żeśmy czytali. Przenigdy. Przenigdy. Nigdy. Tak, to tyle, to tyle mojego świadectwa o tym. Może komuś pomoże. Niech da. Bóg to. A chciałbym powiedzieć o czymś równie pięknym. A z pozoru wyglądającym oczywiście też jak krzyż, strasznie. Trzeba powiedzieć tak, że Pan Bóg w całej swojej Ewangelii, że Pan Bóg w ogóle w tym, kiedy się zwrócił do nas, nie przyniósł nic strasznego. Amen. Nie przyniósł nic, co by cię miałoby przestraszyć. W całym Bożym przesłaniu, w całym Bożym przesłaniu zwróconym do człowieka, w całym starym i nowym testamencie. Musimy to zrozumieć, kochani. Nie ma nic, co by miało Cię przerazić, przestraszyć, zdołować. Nie ma nic. To dlaczego Ewangelia taka straszna się dla wielu wydaje? Dlaczego mowa o krzyżu wydaje się taka straszna? Straszna dla tych, co nie spróbowali, tak? To dlaczego mowa o Bożym ogniu wydaje się taka straszna? Dlaczego mowa o Bożym sądzie wydaje się taka straszna? Chcę mówić o ogniu, o ogniu oczyszczenia. I przywołać pewien obraz, który który jest wszystkim dobrze znany i, a może zacznę tak, ponieważ jest tu wielu młodych ludzi też. Ten obraz to zdarzenie głównymi bohaterami byli, byli młodzi ludzie. trzech młodych ludzi. No to co to będzie? Szadrach, Meszach i Abednego. I ogień, nie? No to można, łatwo, tak jest. I słuchajcie, i wyobraźmy sobie takie coś. Załóżmy, że Pan Bóg mówi dzisiaj, teraz, w tym czasie naszym, posyła taką wiadomość. Może nawet do tej konferencji, ale do wszystkich. Słuchajcie, mam zamiar dokonać podobnej rzeczy, jak za Dni Sadracha, Mesacha, biednego Mam zamiar złamać potęgę grzechu. Mam zamiar upokorzyć tych, którzy stali za tym grzechem. Jest tak jak król Nabuchodonozor. Ja. Posąg złoty, mój posąg złoty, kłaniać mu się. Wszyscy. No, dzisiaj takich jest, każą się kłaniać. Tak? Grzech, każą nazywać niegrzechem, każą. Kłaniać się grzechowi. Każą zamknąć usta. Nie wiem, dostałem taką, dostałem taką taki link, ktoś mi podesłał, żebym oglądał na, na YouTubie ceremonię otwarcia największego tunelu w Europie, drugiego co do długości w świecie, który łączy Francję i Włochy. Słyszeliście o takim czymś, że to było w tym roku? I ten brat mi napisał obejrzyj. To jest zatytułowane demoniczna, a jak ktoś tam napisze otwarcie hotelu, uroczystość otwarcia tunelu, to, to mu to wyskoczy. I będzie zaraz tam taki coś demoniczne, demoniczna, demoniczna impreza czy demoniczna uroczystość, no demoniczna. Kochani. Wiecie, to, była, no to jest oczywiście wielka budowa. To jest budowa, to, to nie tam wybudować hotel najwyższy. To, no, potężna, podchłonęła miliony tam euro, czy dolarów, czy czego. Yy, oczywiście, w, ach, no potężna. I teraz tak, i, i trybuny, trybuny, i tam oficjele wszyscy. No wszyscy oficjele, prezydenci, czy kto tam jeszcze. Pracy yy, wiecie, jak to oni wyglądają, nie? Pach, pach. Siedzenia. I uroczystość, scena przed nimi. Nie wiem, czy to oglądaliście. Jeśli nie, to sobie oglądnijcie. Żeby zobaczyć. Wiecie, co był pokaz? To był szatan, antychryst, szatan. Urządził pokaz przed oczami całego świata. Swój pokaz. Kochani, nie ma. Jak, jak patrzę, to się, to przeraża. Nie ma ani jednego elementu normalnego, który nie możesz, nie możesz się dopatrzyć, co ma na celu. Co, co oni chcą powiedzieć przez ten występy, oczywiście występy taneczne, ta, jakieś ta, tablo, czy co to tam, taki ekran na tym wyświetlane Same demoniczne rzeczy, ale stricte demoniczne rzeczy. Stricte. I tam taki jest ciekawy opis tego, bo jest to też tłumaczone, ale tłumaczone beznadziejnie, bo przez translator. I to jest absolutny koszmar, to, to tłumaczenie. Tam dwóch komentuje jakiś chyba braci, to jest wierzący, to zamieścili, bo się, i, I tak jakby są dwa głosy, które komentują to, co się dzieje. No i to, co jest komentowane, jest tłumaczone translatorem i to jest bez sensu. Jakby ktoś chciał, to się z niechęci. Ale pod spodem, pod tym filmikiem jest opis chyba tego, co tam oni mówią. I ten zespół, który idzie, idą jak zombie. Jak zombie. I faktycznie, i huta i tu, tu, idą. Mało tego, wyskakuje kozioł. kozioł człowiek z z głową kozła i rogami takimi i szaleje między nimi. Wydziera się. Wiecie, ja powiem tak, jakbym był takim... Oni, ci, ci oficjele powinni w tym zdegustowaniu, powinni plunąć na to i po trzech minutach wyjść. Wstać. Oni siedzą, siedzą jak przykuci. Muszą na to patrzeć. Muszą... Skarabeusze, wiadomo, kto to jest za, za, za symbol Skarabeusze, Egipt, Bóstwa, demoniczne rzeczy. Taka twarz się pojawia na, na tym, na tym, jak one tam się pną. Ludzie się tam, kłaniają się temu oczywiście. Kłaniają się temu kozłowi, a ten panuje tam nad nimi. Taka demoniczna twarz, która nagle się staje naprawdę, jak nie widzieliście <grym> diabła porządnego, co tam zobaczycie. Demoniczna. Wszystko. Nie ma nic ani jednego momentu normalnego. Tam różne otwarcia wszystkich. Zobaczcie. Szatan pokazuje, że już rządzi. Już rządzi. To jest naprawdę niesamowite. Ale to tak Wam powiedziałem tak przy okazji. Jak ktoś ma słabe nerwy, to lepiej nikt nie ogląda. I, I teraz Pan Bóg mówi: y, Mam zamiar skruszyć tą potęgę, mam zamiar upokorzyć ten świat. Potrzebuję trzech bohaterów. No, i kto by na ochotnika poszedł? <laughs> Wszyscy byśmy poszli. Być bohaterem Bożym, <laughs> być bohaterem wiary, pokazać temu światu, kto tutaj rządzi, kto jest o, tak jak sedrach mesach Jabędnego. I, I chcę powiedzieć każdemu, kto ma takie pragnienie, by wystąpić w takim spektaklu, jak Sedrach Mesach Jabednego i zobaczyć, jak Bóg zwycięża, jak Bóg kruszy. No i jak oni czego doznają, to chcę powiedzieć, żeby być takim bohaterem, nie trzeba było żyć tam wtedy w tych czasach, można być i w tych czasach. Powiem więcej, trzeba być takim bohaterem. Powiem więcej, każdy chrześcijanin powinien być przynajmniej takim bohaterem. Gdyż najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż największy w Starym Testamencie, nawet jak w Bohaterowie wiary. My mamy być, ale kochani, nie będę czytał oczywiście tej historii, żeby nie tracić na to czasu, bo przecież wszyscy ją znamy. Ale tylko przypomnę takie słowa. Oni nie kłaniają się na pierwszy, na pierwszy sygnał. To noszą na nich, tak? Nebukatnesar ich wzywa. Zły, zły, potężny król, zły. I mówi, co? Wy nie? Wy się nie pokłoniliście? Wy? Słuchajcie, jeszcze raz, tak? Jeszcze raz. Bądźcie gotowi, się tylko odezwie, bądźcie gotowi, bo jeśli nie, to w ten piec. A oni mówią tak, nie czekając na ten sygnał: mówią tak. Szadrach, Meszach i odpowiedzieli królowi nie mamy, My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to. Można powiedzieć, a drugim nie musisz grać drugi raz. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, podoba mi się to. Ja bym chciał, żebyście to usłyszeli, bracia i siostry. Słyszycie, słyszycie dzisiaj pełno takich y, oświadczeń wiary. Oświadczeń wiary. Co to może nas wyratować? Co to może nas wratować. Jeden brat odpowiada mi, byłem na wycieczce chrześcijańskiej, jechaliśmy autobusem i nagle ktoś otrzymał wiadomość, że jest prośba, pewna siostra modli, bo się prosił o modlitwę, bo idzie na operację raka. Prosi, żeby Bóg, żeby ją spali. Ktoś dostał taką prywatną wiadomość tak? i dzieli się tym w tym autobusie chrześcijańskim. I ten brat, który to opowiadał, mi, dobrze, przyniesiemy ją Bogu, poprosimy, aby Pan Bóg był, a tam staje bohater wiary. He, hej, hej, hej, hej, nie, będziemy gromić, wyrzucimy tą chorobę. Tak jest. Nie? W imieniu Jezusa Chrystusa jest zdrowa. Powiedz jej to. Słyszycie dzisiaj takich setki wyznań wiary. Setki takich bohaterów. O, wszystko inne jest niewiarą. Posłuchajcie, dlatego chcę was zwrócić uwagę, dlatego może też o tym mówię. Posłuchajcie, co mówią bohaterowie, prawdziwi bohaterowie wiary, nie papierowi. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który zniosłeś, pokłoną, nie oddamy. Bracia i siostry, i jeśli myślicie o tym, och, wpaść do tego pieca i faktycznie wyjść żywym, to jest coś fantastycznego. To jest ich wiara. Chcę wam powiedzieć, cała ich wiara zamknęła się w tym momencie. Cała ich wiara i ich bohaterstwo znalazło kres w tym momencie. Bóg ich dalej już nie puścił. Nie, bohaterstwo już dalej nie puszcza. To, co się później działo, absolutnie było poza ich wiarą, poza ich bohaterstwem, poza nimi. Rozumiemy to? Do tej pory są bohaterami i wystarczającymi bohaterami, w stu procentach bohaterami. A to, co się później dzieje, że ich wiążą, to już nie oni. I już nie ich wiara. Oni pokazali prawdziwą wiarę, oni okazali się bohaterami do tego momentu. A to później czynił już Bóg. Nie oni Wstrzymali moc ognia, nie, nie oni wyszli z tego pieca, bo tak za, załatwili, sami oczywiście wyszli, ale to już resztę dokonywał absolutnie Bóg w stu I do tego miejsca to rosnąć powinien każdy z nas. Do tego miejsca powinien dorosnąć każdy z nas. Każdy z nas powinien tak powiedzieć Grzechowi, każdy z nas powinien tak powiedzieć Szatanowi. Nie. Będzie czy nie będzie? Jeśli Bóg mój chce, to wyrwiem je z Twoje ręki. A jeśli nie, to tracę życie. Ale nie będziemy się kłaniać. Kochani, ale chcę powiedzieć tak. Ich bohaterstwo, ich heroizm to nie była, to nie była sprawa tej chwili, momentu. Od ch chwilowy heroizm. Chwilowy heroizm. Ich bohaterstwo zaczęło się kiedy czytamy początki tej księgi Daniela, gdy król powiedział, czy ten przełożony powiedział, zostaliście wybrani, to król, stół królewski, to bogactwo, jesteście towarzyszami króla, patrzycie na niego, obserwujecie, on was, obserwujecie jego otoczenie, wchodzicie do pałacu, to jest piękna rzecz, to jest piękna rzecz, to jest wasze, a oni powiedzieli nie. Nie będziemy się kalać stołem królewskim. Nie będziemy się kalać, tam się zaczęło ich bohaterstwo. Tam się zaczęło ich bohaterstwo. Tam się zaczęła ich wiara. Oni powiedzieli, nie, nie będziemy. Daj nam wodę i jeżynę i osobny kąt. Tam chcemy być. Bracia i siostry, i do tego nie tylko dobrze by było, gdybyś był zdolny, ale jeśli nie zrobisz tego samego dzisiaj, jeśli nie zrobisz tego samego, to nie myśl, że będziesz herosem, jak przyjdzie może moment, że cię postawią pod ścianą, staną naprzeciwko ciebie, powiedzą Allah albo śmierć, a ty powiesz Jezus. Nie, nie będziesz herosem gwarantuję ci, nie będziesz herosem? Jeśli nie dorosłeś do tego, do czego oni dorośli na początku swojej drogi w Babilonie. Nie, nie będziesz bohaterem, jeśli dzisiaj nie umiesz powiedzieć, nie chcę stołu diabelskiego. Nie chcę stołu diabelskiego. Nie chcę stołu tego świata. Jeśli dzisiaj szkoda ci, bo przecież ile tracisz? Przecież ile, ile oni stracili, kochani, stół królewski, wina, najlepsze, obsługa, sama obsługa, te dziewuchy, te występy przed królem. A oni przecież jako wybrani, a więc te spojrzenia, nie? Ja. Ile oni stracili? Dzisiaj ludzie nie chcą tego stracić. I jeśli nie chcesz tego stracić, jeśli nie jesteś pogodzony z tym, jeśli nie ma tej decyzji w twoim życiu, jakże, jakże radykalnej. Nie, nie splamimy się. Nie, nie skalamy się. Nie skalamy się. A powiem, to byli trzej. A wśród nich byli ich bracia, współbracia, współplemieńcy. I oni poszli. Powiedzieli, no cóż, a co jakim mamy wybór? W niewoli jesteśmy, wybrano nas? Takie warunki nam stworzono, co ja mam tu kombinować? A w duszy się na pewno cieszyli, że mogą sobie wreszcie popatrzeć jak to jest w pięknym świecie. Że mogą wreszcie sobie poglądać pornograficzne filmy, że mogą wreszcie sobie pooglądać te brzydkie rzeczy, że mogą sobie też tak pożyć jak ten świat. Można mieć dziewczynę, chodzić za rękę, całować się. Co nie? Co nie? Co Co nie? Jeśli nie ma tego bohaterstwa, ono się tam zaczęło i reguła jest dokładnie taka sama. Nie będziesz bohaterem, gdy przyjdzie taka próba. A może jeśli nie przyjdzie taka próba, a staniesz przed Panem, Pan powie, nie znam Cię, hej. Nie znam Cię. Panie, jak to nie znasz mnie? Nie znam. Nie znam. Bo nie możecie, nie możecie jeść, pić ze stołu z kielicha pańskiego i z, z kielicha diabelskiego. Słyszycie to przynajmniej raz w miesiącu, myślę. Każdy z was? Słuchacie tego? Bóg do was kieruje to słowo. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Nie możecie. Nie możecie. Kochani, gdybyśmy umieli czytać Słowo Boże, o ile lżej byłoby nam żyć, Wiecie, kiedyś, gdy byłem jeszcze młodym wierzącym, miałem takiego brata, którego nazywam ojcem wiary, mojej wiary, który Bóg mi dał, który, mnie, który mi pokazał, jak, na czym polega życie, który mi pokazał, że w ogóle życie chrześcijańskie, o którym ja marzyłem, a myślałem, że jest niemożliwe, jest możliwe, bo on takim życiem żył starszy człowiek, dziadek. Spędziliśmy z sobą setki godzin, setki rozmów, może nie tysiące. I on zawsze odnosił się. U niego nie było żadnej innej rozmowy jak słowo Boże. Ty przychodził do nas, to tylko pierwszych kilka zdań: jak tam zdrowi jesteście, jak tam wasze dzieci, jak tego. I mówi, wiesz, bracie, albo wiesz, walku później już, a gdzieś się czytałem Boże Słowo i tak, to tutaj mojego serca tak nim żyje. Chodzę z tym słowem. I czyta słowo. A ja się zastanawiam, co go w tym słowie tak poruszyło. Co mu jest tam takie drogie? Bo mi wcale. Przecież okiełznajcie okie umysły wasze. Co go pociąga w tym słowie? Przecież odrzućcie wszelki krzyk, wszelki gniew, złość, narzekanie, obmowę. Co go pociąga w tym słowie? Co sprawia, że on chodzi z tym słowem cały dzień? I jest szczęśliwy. I zacząłem się modlić do Pana. Panie mój, naucz mnie czytać Twoje słowo. Otwórz przede mną Twoje słowo, tak jak przed nim. On z każdego wiersza bierze siłę, a ja muszę przerzucić cztery księgi, żeby znaleźć dla siebie wiersz. Najczęściej oczywiście obietnice, Nie? fajna obietnicę. Panie, naucz mnie. I Pan mnie nauczył. Chcę powiedzieć tak, jeśli, jeśli w czymkolwiek masz problemy w duchowym życiu, w chrześcijańskim życiu, jeśli w czymkolwiek masz jakiekolwiek braki i wady, to nie myśl, że to minie ci z czasem. Na przykład nie masz pragnienia do modlitwy. Nie masz. Do telewizji masz, do internetu masz, do gier masz. Wszystkiego masz. Znajdujesz to w sobie. A nie masz. Po prostu nie masz. Nie oszukuj się. Nie rób dobrej miny. Głupiej miny, jak to się mówi. Do złej gry. Nie rób. Nie rób, nie oszukaj się. Nie oszukuj się. Nie myśl, że to przyjdzie gdzieś tam kiedyś chyba za trzy lata, za osiem, za pięć. Jak będę miał siedemdziesiąt lat. Nie. To nic dziwnego, że nie masz. To musisz wziąć od Pana, ale módl się. Proś. Proś, bo jeśli nie będziesz prosił, to Bóg ci nie da. Pan Bóg nie z... Wiecie, my nie jest chrześcijanie to nie jest. To nie jest myszka w klatce. Albo papuszka, dobra, papuszka w klatce. Piękna, złota, nowy, narodzony człowiek, papuszka w klatce. I pan Bóg tak, umieścił tam pojemniczek z wodą, nalał wody. Jak papuszka chce, myk. I leci kropa wody, nie. Pan Bóg umieścił tam karmę jak papuszka chce, pach, i spada jej ziarenko, je. Nie myślcie, że taki jest, tak wygląda chrześcijańskie życie. Nie masz pragnienia do modlitwy, to sobie siedzisz na pady i piórka sobie stroszysz. Ale przychodzi choroba. Och, o, Panie Jezu, pach, puknie i Pan, pach, spadnie. A modlisz się, o, Panie, Pan mnie wysłuchuje. Modlisz się, aż zmian nie ma. I nie myśl, że Pan Jezus będzie polegało to na tym, że Pan Jezus, że Bóg będzie po prostu czyścił tą szklatkę, bo przychodzi czas. Papuszka, odsuń się, czyścimy, wszystko. Pach, pach, myjemy papuszka szczęśliwa, nic nie zrobiła. Znowu ma nowy dom. Czyściutki, piękny, sprzątnięty. I za cyklicznie co pięć dni, tak, akwarium, jak miałem kiedyś. Tak, I co miesiąc, raz na dwa miesiące. Rybki bokiem tego, ja czyściłem, pach, pach, mają nowy domek, tak? Co ci brakuje, to nie myśl, że przyjdzie czas, Pan Bóg oczywiście przyjdzie za dwa tygodnie i to pach zrobimy. Chcę, czy nie chcę, dostanę. Cokolwiek ci brakuje, módl się, proś, bo kto prosi, temu zostaje dane, ten otrzymuje. Nie mówimy grzesznikowi, słuchaj, Bóg zwiastujemy Ewangelię mówimy, słuchaj, Bóg ma swój plan i jak Cię chyba przewidział na czerwiec, w czerwcu przyjdzie. Tak, mówimy Mu? Ja nie wiem, czy ma w czerwcu, może ma w przyszłym roku, w lutym. Nie przejmuj się, przyjdzie sieć. Tak, mówimy Mu? Nie, mówimy idź do Jezusa, tak? Wołaj do Pana, tak? Wołaj do Pana, bo nie przyjdzie w lutym. Nie przyjdzie za półtora roku, bo ma taki swój plan, odwiedza i przyjdzie. Nie. Cokolwiek nam nie dostaje. Musimy modlić się do Boga. Musimy wołać do Pana. I wtedy, I wtedy masz przekonanie, jesteś pewny, że ten, kto woła, ten otrzymuje. Jesteś pewny, że Bóg odpowiada na modlitwy. Halleluja! Odpowiada na modlitwy. Bo kiedy ja miałem modlitwę o, o swoje zdrowie pięć lat temu, Bóg odpowiedział na tę modlitwę ale teraz, dzisiaj albo jutro będę miał drugą modlitwę, bo będę potrzebował uzdrowienia, to Pan Bóg prawdopodobnie mi też odpowie. Myślę, że tak. Ale ja nie wspominam Boga jako tego, który, który wysłuchuje modlitwy, bo mnie pięć lat temu wysłuchiwał. Ja wspominam i mówię, że Bóg wysłuchuje modlitwy, bo mnie wczoraj wysłuchał. Bo mnie przedwczoraj wysłuchał. Wtedy, gdy wołałem w swojej biedzie. Ja mam sto innych powodów, by powiedzieć, że Pan Bóg mnie wysłuchał. A jeśli ty tylko w czasie dramatycznych, modli, dramatycznych wydarzeń wołasz do Boga i dostajesz albo nie dostajesz, to mówisz, tak jest napisane, ale to tylko jest tak napisane. Może ktoś tak, ale ja nie mam wiary. Ucz się. Pan jest dobrym. Naprawdę jest dobrym. Jeśli nie masz chęci do czytania Bożego Słowa na przykład. Jeśli nie, nie masz, jeśli to nie iskrzy przed Tobą. Naprawdę tak jak ja, przerzucasz kartki i księgi. Uff, ale już minęło pół godziny. Ach, haleluja, jestem chrześcijaninem. Idę spać. To po co ci to? Po co ci to? Co ci to dało? Co otrzymałeś? nic. A nie po to dał Panem Bóg słowo, chleb żywota, żeby posiedzieć na nim pół godziny i wyjść głodny. Ale żeby przemówiło do serca, tak? Jeśli Ci brak czasu albo chęci na modlitwę, jeśli ach, tyle rzeczy, kochani, ale zabiegajmy o to. I będziemy naprawdę, nie będziemy bezczynnymi wtedy. Ale będziemy tak szczęśliwymi, bo zaczniemy doświadczać, co to jest miłość Boża, co to jest wierność Boża. I ich bohaterstwo, to był kulminacyjny moment ich bohaterstwa, więcej nie trzeba. I takimi bohaterami możemy być. Absolutnie, takimi bohaterami musimy być. To już nie jest bohaterstwo, dlatego w Nowym Testamencie nie mamy bohaterów, że Piotr to bohater pierwszego stopnia, a Jan to drugiego stopnia, a reszta to trzeciego stopnia, a my to w ogóle już nie wiem kto. nie Są Boże dzieci, jest Boży, święty lud, sprawiedliwy. Są bracia i siostry. I ubiegają się o to, by być jak najbardziej pokornym i uniżonym i ubiegają się o to, ubiegają się o to, żeby wszystkim służyć. Nie, żeby im służono, żeby wszystkim służyć. i to jest piękne, ale o ogniu. I zgromadzili się satrapowie na miestnicy, zwierzchnicy i doradcy Króla. I widzieli, że ogień nie ogarnął. Jak już oni wyszli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Niesamowity cud. Powiem, taki pełny wymiar. Cudu. To co ten ogień spalił? Proszę? Co? No więzy! Amen! Chwała Bogu! I dlatego jest to symbol jest to symbol Bożego Ognia. Bożego Ognia doświadczenia. jest obraz. Przychodzi Boży Ogień i ten Boży ogień pali tylko więzy. Czy trzeba się go bać w takim razie? No jakże to? Bracia i siostry, tak jak powiedziałem, wielu przestrasza. Tak, Świętość dzisiaj ciary przechodzą. Świętymi. O, Tak, bo boją się ludzie tego. Sprawiedliwość? Moja sprawiedliwość? Nie, nie, moja, to jest chrystusowa sprawiedliwość. Ja już jestem ubrany, dobra ale tam w tym swoim kącie, co rusz właśnie, to, to, to, to, cztery, pięć, pozwól mi, pięć upadków, gdzie co Cię to obchodzi? Ogień? Strach. Ogień ducha. Amen. och Gołębica, dach palący się, a, a, a, a, a, a, takie ogień ducha. Ale ogień próby, ogień doświadczeń. Ogień, kiedy trzeba powiedzieć wola Boża. Jeśli Bóg zechce nas wyrwać, to nas wyrwie. A jeśli nie, to nie. Bądź wola Twoja. Jest Boży ogień, kochani. I chcielibyśmy przeczytać ten z ostatniej księgi Starego Testamentu. Otwórzcie Biblię i spróbujemy. Tak, ja mówiłem o tym. Gdybyśmy umieli dobrze czytać Słowo Boże. Właściwie. Tak, jak powinniśmy czytać Słowo Boże. Ja już nie pamiętam, co to było, o czym ja to wspominałem. Takiego to słowa. Nie można. Nie można dwom Bogom służyć. Nie możesz pić z kielicha pańskiego i diabelskiego. Nie możesz, nie możesz, gdybyś to zrozumiał, gdybyś to po prostu przeczytał i przyjął tak, jak to pisze. Nie możesz, to co to znaczy? Nie możesz. Po prostu, ale, ale... Nie możesz. Ale gdy takie... Nie możesz. Nie możesz. Dziecko przychodzi i mówi Mamo, chcę iść tam chłopaki idą nie wiem, kąpać się albo na, na lód, na jezioro. A ty mówisz, nie wiem jaki jest lód, nie puszczę cię, nie możesz tam iść. A on mówi, ale przecież idą wszyscy. Ty. Nie, nie możesz tam iść. Tak? Albo przychodzi moja córka może, która ma 16 lat i mówi, wiesz, tam będzie spektakl jakiś ten albo, a nie, tam w ogóle będzie taki teatr, gdzie przyjeżdżają i i uprawiają seks na scenie nawet. Taki nowoczesny, bardzo. W, on jest gdzieś tam w Holandii, ale to jest wyjazdowa taka, pokazowa ta. Ja mówię, nie możesz. No ale przecież wszyscy tam idą. To jest w ogóle taki niewtarzalny, taki to jest jedyny na świecie na razie. Ale i, i tutaj mamy darmowy bilet I nie możesz. I nie może. Ale mm, i płacze. No nie, nie możesz. Co to znaczy nie możesz? To znaczy, że ona nie wyjdzie z tego domu, prawda? Czy wyjdzie? Nie wyjdzie. No nie wyjdzie, no. Chyba, że ty zemdlejesz i ona ucieknie. Ale teraz Bóg ci to mówi. Bóg ci to mówi, który nie zemdleje, tak? Bóg ci to mówi, który nie, nie będzie tak, że on odwróci oczy, a ty bach w drzwi i polecisz, tak? Bóg ci to mówi. Nie możesz jeść z kielicha, jeść ze stołu pańskiego i ze stołu demonów. Nie możesz. Czy myślisz, że możesz? Czy myślisz, że ci się uda? Czy myślisz, że oszukasz Boga? No nie, więc nie możesz, to nie możesz. Gdybyśmy tak czytali Słowo Boże i teraz masz zaproszenie do stołu, wychodzisz z tego nabożeństwa, wychodzisz, wyjeżdżacie z, tego, z tej konferencji i diabeł was zaprasza do stołu swojego, do stołu demonów. I ty pamiętasz, nie mogę. Jakie proste to jest, kochanie. jak to łatwo żyć. To teraz tak poczytajmy to, to Boże Słowo. Trzeci rozdział Malachiasza. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Co to jest? No czytajmy z zrozumieniem. Nie, a no, przeczytałem to. Kto to jest? Anioł, który przygotował drogę przede mną. Jan, szciciel. Zgadzacie się? Dobra. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Kto to jest? Jezus. No proste. Chwała Panu Bogu. Jezus. Już mamy bardzo wiele. I teraz zostawmy na chwilę, bo zaraz nam się... Następuje po tym obraz z Betlejem, stajeneczka, żłobek, owieczki, aniołowie, dzieciątko, dzieciątko i osiołek. Dobra? To jest też obraz właściwy. tak, tak. Ale popatrzmy, co nam pokazuje ten obraz. Przychodzi ten sam Pan, Jezus. Ha, lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? U. Uu. uuu. Nie znam takiego w Ewangelii, który by nie mógł znieść przyjścia Jezusa. Jezus się urodził w Betlejem, a w Jerozolimie zmarło 30 ludzi z tego powodu. Nie znam takiej historii. No nikt. Przyszedł. Chciał, to przyszedł. Nawet ci nie zainteresowali tym. Ale tu jest napisane, kto będzie mógł znieść i kto się ostoi, gdy się ukaże. A skąd to pytanie? Dlaczego takie pytanie? Jest odpowiedź. Dlaczego? Gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Jest on jak ogień odlewacza. Pewien ogień odlewacza jest największym ogniem, jeśli chodzi o stopienie czegokolwiek, tak? Ogień w jest tak potężny, że topi żelazo, nie? Masz Widziałeś kiedyś kawałek takiej tregry, dwutetownika takiego? Tutaj są takie. Próbowałeś kiedyś to ruszyć, wy, wygi, wygiąć? Weź młota, połóż tak na tym i wal młotem, takim dużym młotem, że ledwo go podniesie. Nawet nie drnie, nie? Pach, pach, pach, odskakuje jak. Stal, łach, łach. Faktycznie przenosi to, to jest jeszcze nic, tak? ale przenosi takie obciążenia, że nie wiem. A jest ogień hutniczy. I tam taką sztangę wrzuć. Topi się jak wosk. To jest ogień. Jezus przyszedł jak ogień odlewacza. Nie ostoi się nic. Nie ostoi się nic. A co on będzie... Robił z tym ogniem. Trzeci wiersz. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił kogo? Synów lewiego, a więc ludzi, swój lud. Swoich wybranych. Będzie ich czyścił i będzie ich pukał jak złoto i srebro. A potem będą mogli składać Panu ofiary. W sprawiedliwości. Tego boku brakowało zawsze. Ofiar składanych w sprawiedliwości. Mówi, dość mam waszych ofiar. Dość mam tych. Czy ja pragnę tłuszczu kozłów, cielców? Czy to na tym ma polegać? Nie. To jest ogień. Kto się ostoi, gdy się ukaże? Bracia i siostry, to jest ogień, który pali się dzisiaj w Królestwie Bożym. Jezus jest tym odlewaczem. Jezus jest tym, który przyszedł rzucić ogień i mówi, jakże pragnę, żeby on płonął. To nie jest mowa tylko o Duchu Świętym. Jan mówi, a po mnie idzie ten, który was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. To jest... Błąd, jeśli ktoś mówi duchem świętym, a ogień to znaczy duchem świętym. To jest błąd, to nie jest tak. Raz to duch święty, ogień to coś drugiego. Bo, bo duch święty to symbol, to ogień. Ogień ducha święty. Nie, Nie, nie, nie, to są dwie rzeczy. Duchem świętym i ogniem. Ogniem oczyszczenia. Ogniem, który zacznie oczyszczać ludzi. Ogniem, który przyniesie to, że ludzie będą sprawiedliwi, czyści, święci, że będą bez skazy, bez mazy, że Bóg wreszcie uzyska to, czego pragnął. Uzyska swój lud, uzyska światło. Będą jego światłem. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto na górze leżące. Nie stawia się lampy. To jest o nas, a nie o Jezusie. Ale żeby to się stało, żebyś ty był światłem, musisz być wypalony, musisz być oczyszczony. I to jest ten ogień próby, ogień doświadczenia, ogień, przez który każdy z nas przechodzi. Wielu ucieka przed tym ogniem. Udaje im się uciekać, ale nie są oczyszczeni. I nic im to w zasadzie, to jest strata. Nie są przemienieni, Ciągle są niemowlętami. Ten ogień, tak jak tamten obraz starodestamentowy, ten ogień, który Pan Jezus przyniósł i którym Pan Jezus wytapia i czyści, on pali tylko w więzy. Chwała Bogu. On pali tylko w więzy grzechu. On pali porządliwości mieszkające w sercu. Co Ci to wypali? Ogień Boży. Kto Ci wypali Twoje kudłate myśli? Tyle ich jest. Niepotrzebne myśli. Brzydkie myśli. Setki ich jest. Tysiące pchają się. Atakują. Diabeł robi wszystko, żeby tak właśnie było. Żebyś był ciągle bombardowany. Reklamy, rozebrane kobiety. Na obrazach, w filmach, w pracy. Tragedia. Obrzydliwość, ochyda. Żeby było tego jeszcze mało, wchodzi do kościoła i to samo robi w kościele. I możesz dzisiaj to jest żadna, żadna wiecie, żadna niespodzianka, że oglądasz zespół uwielbiający jeszcze na, na, Boże mój, a liderka tego uwielbienia. Szok. Kto ci zabierze te myśli? Kto ci wypali to? Kto wypali nieczystości serca? Jaki ogień? Tylko Boży ogień. Wiecie, ten ogień hutniczy pali faktycznie potężny, ma, ma potężny wpływ i pali i gnie. Mówią, że że kiedy te wieże Trayton Center się zapaliły, to temperatura wzrosła tam tak, że stal zaczęła płynąć jak, jak woda, tak? I się zawaliły, tak? Bo stal tak płynie. Już nie wnikam w to, czy to temperatura, czy tam co innego. Nie, nie jestem spiskowcem jakimś tam, czy coś. Nie o to chodzi. Tak, bo pali. Ale chcę powiedzieć wam, żaden ogień hutniczy. Wszystkich hut świata Wszystkich chód świata, gdyby zebrać w jedno, nie wypali ani jednej twojej brzydkiej myśli. Nie wypali ani jednej nieczystości z twojego serca. Ani jednej, takiej maleńkiej. Nie wypali. Nie ta temperatura. Ale jest Boży ogień, haleluja, który oczyszcza. Jest Boży ogień, który wypala. Jest Boży ogień i ty, nie bójmy się tego ognia. Nie bójmy się tego ognia, bo on, tak jak, tak jak to było, u tych trzech mężów. Ten ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, ani odzienie nie było zniszczone, ani też swą to ognia nie przeniknął ich. Spalił tylko więzy. Uczynił ich wolnymi, chwała Bogu. Ogień Boży czyni nas wolnymi. Wiecie, i to jest obraz doskonałego oczyszczenia. To jest obraz, który zachęca, by, by podejść do ognia, by wejść, a nie uciekać. A kto się nie ostoi przy tym ogniu? Kto się nie ostoi przy tym ogniu? Jeden rodzaj ludzi, którzy chcą zachować grzech. Ci uciekają. Którzy chcą mieć prawo do grzeszenia. Tak jak ten człowiek gorliwy, mi wołał, pozwól mi to z Bogiem pozałatwiać. Którzy chcą mieć prawo. Jeden człowiek mu wtedy powiedział, słuchaj, coś, tak jest. człowiek wychowany w tym samym, powiem, z Boże, ale, ale, ale coś powiedział, ty, ty zakładasz grzech w życiu chrześcijanina. Ty mówisz, że grzech jest pewnikiem w życiu każdego chrześcijanina. Co ty mówisz? Coś mi się tu nie zgadza. no. Wszystko się nie zgadza, dokładnie. Ten Boży ogień pali życie. To złe, egoistyczne. Pali serce. Chwała Panu Bogu za ten Ogień. Nie dziwię się, że Jezus mówił, jakże pragnę, żeby już płonął. Jakże pragnę, żeby ten ogień w moim życiu cały czas płonął. Chcę wam powiedzieć, ten ogień płonie w moim życiu. Wiecie dlaczego płonie? Cieszę się, że płonie. A wiecie, dlaczego po nie? Bo ma co palić. Dokładnie. Macie tutaj coś, mówiliście o ognisku, nie wiem co. Nie zrobicie ogniska, więc nie, bycie mieli drzewa. Ale to drzewo, które tam macie, trzy kawałki, jeśli tam ktoś nie do... przyniesiecie, zapalicie, zacznie się ogień palić. A, brawo ale one się szybko spalą. Jak już nie będziesz się co palić, nie będzie miał ten ogień co pożerać, to co? Skaśnie. I nie dopiecze kiełbaski. Wiecie dlaczego płonie ten ogień w moim sercu? I powiecie, ale pyszny byłeś. Mówisz, że płonie ogień w twoim sercu. Chwalisz się? Nie. Jestem Bogu głęboko wdzięczny, że się pali jeszcze. A pali się dlatego, że ma co spalać. Świętymi bądźcie. Kto święty, wczoraj czytał nam brat Karol, nie się jeszcze uświęca. Dziękuję Bogu, że Bóg jeszcze widzi coś. Nie przeoczy nic. Raduje się. To jest łaska, że Boży ogień przyniósł na ziemię Jezus. To jest łaska. W ten sposób będę oczyszczony. W ten sposób... Przychodzi czas, że moje ofiary są składane w sprawiedliwości. Ja pamiętam różnicę. Powiem, nie da się tego opisać. Nie potrafię tego opisać. Jak służyłem pierwszą ofiarę w tej walce przeciwko grzechowi, przeciwko moim porządliwościom, potężną ofiarę, mnie kosztowało to wszystko, i to nie musi być, wiecie, to nie, to, to nie musi być, to, to jest drobnostka, to jest głupota nieraz, która ciebie kosztuje wszystko. Ja pamiętam i powiem, żebyście rozumieli, o co chodzi. Może mówić, co ty za ofiarę służyłeś tam. Ale powiem wam przykład innego brata, bo już mówi, na pewno słyszeliście, a taki młody brat był, ja już nie, nie wiem, o kogo to chodzi, ale, ale to był jakiś brat tam z okolicy Hanowa. To były pierwsze nasze jeszcze takie, powiem, spotkania i rozmowa o tych, i głoszenie o krzyżu. Taki młody, gorliwy człowiek, chrześcijanin. I tam gdzieś coś z rozmów, bo tego z nauki, może nie, nie robiliśmy tego, a może ktoś, ja no może na pewno powiedziałem, jak mówiłem, że telewizor to jest, to jest wielki wróg chrześcijańskiego życia i społeczności z Bogiem. I to jest tak wielka kłopota, i to jest taki wprost idiotyzm, że, że aż strach. I on zrozumiał to, że zmarnował, i on później zmarnował pół życia, siedząc przed telewizorem, bo mu wszyscy mówili, on był już chrześcijanin, wszyscy mówili, no przecież możesz oglądać mecze, możesz oglądać, co tam jeszcze, no wiadomości, na wprost powinieneś oglądać, no i tak dalej. Takie. I on mówi, Boże, i on tak tam krzyczy, Boże, ja im powiem, co oni, co. Ile ja zmarnowałem, ile ja mogłem, ile ja mogłem ile ja zmarnowałem czasu. I taki był, tak aż się w nim wszystko gotowało. I poleciał do domu po tej, tej konferencji, to później było jego dalsze świadectwo. Drugie, po jakichś dwóch miesiącach, wziął ten telewizor, pierwsza rzecz, którą zrobił po rzuceniu pagunków, wziął go i idzie z nim do kosza i go tak i walnął, żeby już nikt nie mógł tam wynieść, nie tylko ona, żeby nikt już nie pozbierał. Od nim potężne zwycięstwo i i myślał sobie też tak, że no, no, wygrał walkę, wziął swój krzyż. Wie, co to znaczy oddać Bogu. Wie, co to znaczy oddać Bogu. I w krótkim czasie siedzi w swoim pokoju, coś tam robi, bardzo zajęty. I mama staje we drzwiach. Synu, wynieś śmieci. Dobrze, mamo. Tak, wyniosę. Ale synku, teraz Mamo, teraz nie, bo tam mam... No wyniosę, naprawdę. Synu, wynieś teraz śmieci. Co się dzieje? Mamo, no, no, nie rozumiesz. No, no. Wiecie, to, był, to była absolutna, stuprocentowa próba. To był absolutny, Boży ogień doświadczenia. I oczywiście najchętniej powiedział, zamknij mamo drzwi. Ja powiedziałem, to zrobię, tak? Ale wierzę, ma się przecież zaprzeć swojej złości. I mówi, wstałem, siąłem te śmieci, a w sercu się dzieje coś niesamowitego. I mówi, wierzcie mi, od mojego drzwi mojego domu do kosza było może z 15 metrów. To było najgorsze 15 metrów mojego życia. Ja w tych 15 metrach oddałem całe swoje życie. Ja zrozumiałem w tych 15 metrach, co to znaczy, oddać Bogu życie. Tyle mnie to kosztowało. Tam odniósł zwycięstwo, jak już odwrócił się od kosza. <grytanie> to, żeby... Wiecie, krzyż, za... krzyż ci pokaże, co to znaczy stracić życie. Tak to masz naprawdę bardzo mroczne pojęcie, co to znaczy stracić życie i myślisz, to tylko... Faktycznie, jak cię zabiją. A ponieważ 90% chrześcijan nie zabiją, nikt nie mógł stracić, 90% nie straci życia, a że musisz stracić życie, wszyscy, to co jest. 90% nie wejdzie, To życie się inaczej. To o co innego chodzi. Też bywa, że się traci to, to ziemskie życie, tak? ale Pan Jezus mówi, o, to cię tam, nie przejmujcie tym, że ktoś wam zabiera życie. Kochani, ten ogień wypala nasze życie i zabiera życie. I on przychodzi przez próby i doświadczenia. Dlatego Jakub, kończąc już powiem tak, Jakub, nie tylko Jakub, Piotr też mówi prawie te same słowa. Poczytujcie pierwszy rozdział, drugi wiersz. Poczytujcie to sobie za największą radość. Bracia moi. Dobrze by było, żebyśmy to jeszcze raz przeczytali tak jak, tak jak tam jest napisane, żebyśmy chcieli to zrozumieć. Poczytujcie to sobie za najwyższą, największą radość. Wiem, że teraz może przed tobą stanąć cała gama większych radości niż ta. To jest nieprawda. Wszystkie te większe twoje radości, które uważasz, że są większe radości, są powody do większych radości, jest nieprawda. Bo Słowo Boże mówi, że największa radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Bracia i siostry, one są po to, żeby nas wypławić. One są po to żebyś kiedyś nie musiał się wstydzić przed Panem, ale spojrzeć i powiedzieć o to mój Pan, mój Pan, na którego czekałem. Wierz mi, że zawstydzisz się, jeśli dzisiaj uciekasz od prób. Jak przychodzą doświadczenia, no nie narzekaj na żonę, że taka dukuszliwa. wejdź w próbę i zwycięż. Nie narzekaj na męża, że taki despota. Przed Jezusem wejdź w próbę i pozwól, żeby ogień próby wypalił to, co jest w twoim sercu. Będziesz zmieniony. Pozwól, żeby cię dotknął ogień Chrystusa i będziesz zmieniony. Będziesz zmieniony, to będzie widać. Tego nie ukryjesz. Wczoraj tak chwilę z Gosią rozmawiałem. Ona mówiła o swoim mężu. Byli chrześcijanami. I kiedyś on przyjechał na post i modlitwę tam do nas, do społeczności. I powiem tak, pamiętam go z tego, z tego momentu, bo ja bardzo mam słabą pamięć, do twarzy. Powiem, większość z was wydaje mi się, że widziałem, ale naprawdę wierzcie mi, nie wiem skąd jesteście, ani jak macie na imię, tym bardziej, wybaczcie mi to. Ale jego ja pamiętam, bo nie da się go zapomnieć. Bo takżeśmy się siedzieli i mówimy, no powiedzcie coś, co z Chrystusem przeżywacie. I on tam siedział taki, no może ty, bracie. Ja powiem tak krótko, tak, tak żebyście się o co chodziło, jego wypowiedź. O, Pan Jezus, no spoko, nie? Wiecie, jego takie krótkie i Pamiętał, że Paweł zaczął. Ale powiedz, ty jesteś narodzonym na nowo? No spoko. No. I zaczęliśmy mu mówić. Widzieliśmy, jak, jak Duch dotknął jego serca. Jego żona dzisiaj mi powiedziała o tym. Ja też widziałem o tym. Mówi, kiedy mój mąż wrócił z tego, to był całkiem inny człowiek. Boże, kiedy On szedł, to z Nim jakaś atmosfera weszła. Jakaś przestrzeń duchowa weszła razem z Nim. Kochani, to widać, jak ogień Boży dotknie się Ciebie. <gry> Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. już koniec, to już koniec. Czwarty wiersz. Omijam tamto. To jedno do, wytrwałość zaś niech prowadzi, bo to się zaczyna od prób, a teraz jest koniec tego. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. Zaczyna się pierwsza klasa postawówki. to jest przychodzi próba. A dyplom ukończenia Najwyższej Uczelni to jest napisany tu. Dzieło doskonałe w Tobie, we mnie. Boże doskonałe dzieło. Dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Haleluja. Żadnych braków. To jest Boże dzieło i tego życzę, żeby w życiu każdego z nas dokonało się. Amen.